Właśnie podniósł różdżkę, kiedy drzwi do przedziału znowu się otworzyły. Wrócił chłopiec, któremu zginęła ropucha, ale tym razem w towarzystwie dziewczynki w nowej szacie Hogwartu. Czy ktoś nie widział ropuchy? Neville zgubił swoją, powiedziała. Miała nieco przemądrzały głos, mnóstwo gęstych brązowych włosów i wielkie przednie zęby. Już mu mówiliśmy, że nie było tu żadnej ropuchy, oświadczył Ron, ale dziewczyna nie słuchała, wpatrując się w jego różdżkę. O, robi Szczary, no, to popatrzymy. Usiadła. Ron sprawiał wrażenie nieco zaskoczonego. Yy, no dobra, odchrząknął. Słoneczko, masełko, stokrotki, żółciutkie, cyraneczko, żądełko, pieniążki złociutkie, zmięcie szczura tego, głupiego, tłustego wszczura, mądrego i całkiem żółtego. Machnął różdżką. Ale nic się nie stało. Parszywek był nadal szary i nawet się nie obudził. – Jesteś pewny, że to prawdziwe zaklęcie? – zapytała dziewczynka. – No nawet jeśli tak, to chyba nie najlepsze. Prawda? – Próbowałam kilku prostych zaklęć tak dla wprawy i wszystkie podziałały. W mojej rodzinie nikt nie jest magiczny. Byłam kompletnie zaskoczona, jak dostałam list, ale oczywiście ogromnie się ucieszyłam. Słyszałam, że to najlepsza szkoła dla czarownic. Oczywiście nauczyłam się wszystkich podręczników na pamięć. Chyba wystarczy, co? Aha, przy okazji, jestem Hermiona Granger, a wy... Wszystko to powiedziała bardzo szybko. Harry spojrzał na Rona i poczuł ulgę, kiedy po jego zdumionej twarzy poznał, że on też nie nauczył się wszystkich podręczników na pamięć. Jestem Ron Wesley, wymamrotał Ron. Harry Potter. — powiedział Harry. — Naprawdę? Oczywiście wiem. O tobie wszystko. Mam parę dodatkowych książek, no wiecie, lektura uzupełniająca i wiem, że jesteś w dziejach współczesnej magii, w powstaniu i upadku czarnej magii i w wielkich wydarzeniach czarodziejskich XX wieku. — Jestem? — Zapytał Harry kompletnie oszołomiony. O jejku, nie wiedziałeś? Gdyby o mnie tak pisali, wszystko bym wynalazła, powiedziała Hermiona. Wiecie już, w którym będziecie domu? Pytałam wszystkich i mam nadzieję, że będę w Gryffindorze. Byłoby ekstra, co? Słyszałam, że był w nim sam Dumbledore, ale chyba Ravenclaw też nie jest taki zły. No dobra, ale musimy iść i szukać tej ropuchy. Chyba lepiej już się przebierzcie, wkrótce będziemy na miejscu. I wyszła. Wyszła zabierając ze sobą chłopca, któremu zginęła ropucha. Nie wiem, w którym będę domu, ale mam nadzieję, że nie w tym samym, co ona, powiedział Ron. Wrzucił różdżkę do kufra. Głupie zaklęcie. George mi je dał, ale założę się, że dobrze wiedział, że to nie wypał. W którym domu są twoi bracia? Zapytał Harry. W Gryffindorze. Ron znowu zmarkotniał. Mama i tata też tam byli. — Nie wiem, co powiedzą, jak się tam nie dostanę. Ravenclaw też nie jest taki zły, ale Slytherin... daj spokój. To ten dom, w którym był Wol, znaczy sam wiesz kto? — tak, Ron opadł na oparcie fotela wyraźnie przybity. Wiesz co, myślę, że końce wąsów parszywka są trochę jaśniejsze, powiedział Harry, próbując zmienić temat. Słuchaj, Ron, co teraz robią twoi starsi bracia? Harry był ciekaw, co może robić czarodziej po ukończeniu szkoły. Charlie jest w Rumunii, studiuje smoki, a Bill w Afryce pracuje tam dla Gringota. Słyszałeś? Co się tam stało? Piszą o tym w proroku codziennym. A, no tak, ale chyba nie wpadł ci w ręce. U Mugoli. Ktoś próbował obrabować jedną z najtajniejszych skrytek. Chary wytrzeszczył oczy. Naprawdę? I co się z nim stało? Nic. Właśnie dlatego to taka sensacja. Nie złapano go. Mój tata mówi, że musiał to być jakiś potężny czarnoksiężnik, skoro udało mu się tam dostać, ale nic nie wziął i to jest takie dziwne. Oczywiście wszyscy się boją, że może za tym stać sam wiesz kto Harry zamyślił się głęboko Dostawał gęsiej i skórki za każdym razem, kiedy wspominano sam wiesz kogo Przypuszczał, że to jeden ze skutków znalezienia się w magicznym świecie Ale czułby się o wiele lepiej, gdyby mógł wypowiadać słowo Woldemort bez dreszczu strachu — Której drużynie Quidditcha bicujesz? zapytał Ron. E, — Nie znam żadnej — wyznał Harry. — Co? — Rona wyraźnie zatkało. — O, zobaczysz! To jest najwspanialsza gra na świecie! I zaczął opowiadać Haremu o czterech piłkach, o pozycjach siedmiu graczy, o słynnych meczach, w których brał udział ze swoimi braćmi i o miotle, którą chciałby mieć, gdyby miał pieniądze. Wprowadzał właśnie Harego w najciekawsze momenty gry, kiedy drzwi przedziału otworzyły się ponownie, ale tym razem nie stanął w nich właściciel zagubionej ropuchy ani Hermiona Granger.